masa krytyczna odcinego o objawieniach. Uhu, masa krytyczna powraca jak zawsze. Nie ja zawsze mówię, że powraca tylko dlatego, że mi się nie chce nagrywać albo nie mam czasu się skupić, albo że jestem niezorganizowany po prostu i, i potem nagrywam po trzech tygodniach i mówię, masa krytyczna powraca! Sensacja! Wszystko jest sensacyjne! Zawsze to musi być u mnie takie sensacyjne! Nie, dobrze, nie czemu, to, to źle. To źle mnie świadczy, że jestem taki jakiś taki, nie wiem, jakiś za bardzo do przodu. Komercyjny właśnie to dobre słowa. Komercyjny jestem, Ło! komercyjny. A propos pociągle mi ktoś zarzuca, że jestem komercyjny, bo coś sprzedaję. A ty skąd masz pieniądze, przepraszam? Czyli jak można nie być komercyjnym? Jeżeli definicją komercji jest to, że coś sprzedajesz, to niekomercyjny to jest tylko żebrak. Nie, bo on też zbiera pieniądze. Więc niekomercyjny to jest ten, kto umarł z głodu, bo... On nic, czego nie sprzedawał i nie zarabiał. Jak ktoś nie zarabia, to nie ma za co żyć, więc jest... Chyba, że to taki żebrak, co nie zbiera pieniędzy, tylko zawsze w naturze. To wtedy jest niekomercyjny, bo żebra, czyli żyje na czyjś koszt, więc jest dobry. Jak żyje na własny koszt, coś robi, sprzedaje, ktoś od niego kupuje, to jest zły, bo jest komercyjny. To jest logika prostego człowieka, który lubi na kogoś pobluzgać, To jest komercyjny. To nie ja jestem komercyjny, Stary, tylko ty jesteś nieudacznikiem i nie umiesz niczego sprzedać, co by ktoś chciał kupić. Weź i się czep własnej... nie wiem czego, własnej niekompetencji, czy tam czegoś braku zaradności, że co. Nie, w ogóle, że komercyjny, bo sprzedaję, bo co sprzedaję? Płytę sprzedaję. Aha! Żebym nie zapomniał, albo nie, to powiem później. A teraz zaczniemy od historii objawienia. Otóż historia przedstawiam państwu dzisiaj w masie krytycznej... Gdzie tu jest jakieś... Nie mam żadnego jingla. Dobra, mam! Będzie, uwaga, historia objawienia. Kurde, gdzie się to włącza? Już mam. Historia objawienia! I zaczynamy. Będzie to opowiadanie. Historia objawienia. Moje opowiadanie. Na faktach jak najbardziej autentycznych, z tym, że takich, których jeszcze nie było, bo to jest historia fakta, które będą w przyszłości. To jest podkład. Tak, tak specjalnie taki podkład dałem. Dobry? Podoba się? Dobrze, tego Cicho pan. Panienka będzie ciszej troszeczkę, bo ja chciałem przeczytać historia objawień Matki Boskiej z Sedes. To jest takie, a to będę czytał, to się okaże wszystko. No więc zaczynam. Na dalekim południowo-wschodnim końcu Europy, może krańcu napiszę, krańcu, końcu. Dobrze, poprawię na krańcu. Przepraszam za takie techniczne problemy. Krańcu powiem. Na dalekim południowo-wschodnim krańcu Europy, w słonecznej Grecji, znajduje się portowe miasto Thessaloniki. To prawda wszystko jest. Mało które miasto może poszczycić się takimi tradycjami chrześcijańskimi. To właśnie tu, blisko 2000 lat temu, apostoł Paweł rozpalił pierwszy raz światło Ewangelii. W Nowym Testamencie znajdziemy aż dwa listy kierowane do tesaloniczan. Jednak to nie to miasto o silnych chrześcijańskich tradycjach stało się miejscem kultu odwiedzanym każdego roku przez ponad 20 milionów pielgrzymów. Tym miejscem jest wieś Sedes, znajdująca się kilkanaście kilometrów na południowy wschód od Tesaloników. To właśnie tam objawiła się po raz kolejny Matka Boska. Historia objawień Matki Boskiej Sedesowskiej sięga roku 2032. To tu na pastwiskach pod górą Hortatis dwunastoletni cyrak, syn pilota greckich sił powietrznych stacjonujących w Sedesie, otrzymał po raz pierwszy łaskę objawienia. Spacerując po sedesowskich łąkach, ujrzał nagle postać kobiety, niewiasty. Kobieta była wysoka i piękna. Ubrana była w błękitny żakiet, buty na obcasie i granatowe dżinsy. Jej ramiona oplecione były złotym kablem telefonicznym symbolizującym łączność Maryi z całym światem, a na głowie miała słuchawki z mikrofonem od Skype'a. Niezwykła postać przedstawiła się jako Matka Boska. Powiedziała, powiedziała że ubolewa nad niewiarą ludzi, których omamił postęp technologiczny i nie chcą już używać różańca, tylko wolą oglądać w kablówce zagadki kryminalne Las Vegas. Następnie poinformowała małego cyraka, że wymodliła u swojego syna nowe łaski, dzięki którym nawrócą się miliony dusz. I poprosiła, aby chłopiec poszedł do proboszcza i powiedział, że oto na łąkach sedesu Matka Boska Codziennie o 18.15 będzie uzdrawiać ludzi z wzdęć. Ksiądz, który cierpiał od wielu lat na problemy gastryczne, początkowo nie chciał wierzyć chłopcu, ale kiedy po przybyciu na łąki sam ujrzał Postać niewiasty, oplecionej złotym kablem, a jego wzdęcia zostały cudownie uleczone, stał się odtąd najwierniejszym wyznawcą Matki Boskiej Sedesowskiej. Do Sedesu zaczęły ciągnąć rzesze ludzi cierpiących na wzdęcia. Proboż za dotację Unii Europejskiej z Funduszu Promocji Lokalnych Przesądów i Zabobonów wybudował w miejscu objawień drewniany kościół. Niestety... Zaledwie rok później kościół spłonął doszczętnie podczas specjalnego nabożeństwa dla chorych na wzdęcia. Mieszkańcy wsi opowiadali potem, że potem, potem, że wieczorem usłyszeli potężny wybuch, a kiedy spojrzeli w stronę kościoła, płonął potężnym niebieskim płomieniem. Po tym incydencie Komisja Europejska wydała dyrektywę zakazującą odprawiania nabożeństw dla chorych na wzdęcia w zamkniętych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji. Jednak uwolnienia od zaparć w Sedesie to tylko początek historii objawień Matki Boskiej Sedesowskiej. Pewnego dnia mały cyrak, który regularnie rozmawiał z objawiającą mu się królową Unii Europejskiej, i, bo tak kazała się tytułować poinformował proboszcza, że odtąd Matka Boska będzie się komunikować z wiernymi przez stronę www.go2sedes.com. Gdy probosz wyraził zaniepokojenie cyrak powiedział, żeby się nie lękał albowiem Matka Boska zapewniła, że na stronie będzie forum moderowane komentarze i animacje we flashu. To uspokoiło księdza Oglądalność strony z objawieniami z CDS-u yy, wszystkich ekspertów od marketingu sieciowego. Kiedy po kilku miesiącach działalności witryny ilość unikalnych wizyt doścignęła wyniki eBay.com, jasne było, że świat nie może dłużej ignorować fenomenu Matki Boskiej CDS-owskiej. Drzwi do nawrócenia całego świata stanęły otworem. I tutaj następuje smutna i niezrozumiała część historii. Tajemnice nieba są niemożliwe do zrozumienia dla grzesznego człowieka. Naszym zadaniem nie jest rozumieć, lecz słuchać z pokorą i być posłusznym. Być może dopiero w niebie zrozumiemy w pełni istotę boskiego planu, który sprawił, że zanim kult Sedesu zdążył przynieść owoce, pojawiły się kolejne objawienia i Matki Boskie, dotąd jednomyślnie ze sobą współpracujące, teraz zaczęły ze sobą konkurować. Tak. Pierwsza była Matka Boska z Guadalupe. Na południu Brazylii objawiła się na pewnej ośmioletniej dziewczynce i poleciła przekazać, że objawienia Matki Boskiej z Cedes są próbą, która oddzieli ziarno prawdziwej wiary od internetowych plew. Taka wypowiedź wprowadziła wiele zamieszania i wątpliwości wśród wiernych. Yy, wiele osób zaczęło twierdzić, że objawienia z Guadalupe nie są autentyczne. Yy, tak. Tak było. Wtedy tamtejsza Matka Boska postanowiła udowodnić, że jest prawdziwą Matką Boską i zaczęła dokonywać cudownych uzdrowień z anoreksji, bulimi i trądzika. Widząc taki obrót wypadków, Matka Boska Sedesowska wydała na swoich stronach internetowych oświadczenie, w którym wyraziła żal i smutek, że nie wszyscy rozumieją jak wielka jest potrzeba prawdziwego nawrócenia i że czasy się zmieniły i trzeba się dostosować, a nie chodzić w XXI wieku w lnianej kiecce białej, co już nie każdemu dano łaskę pojmowania tych rzeczy, lecz tylko wybranym, powiedziała Matka Boska Sedesowska. Na to Matka Boska z Gładę Dupę zdenerwowała się i podczas wyjątkowo spektakularnego objawienia, które można zobaczyć na YouTube, powiedziała wprost, że albo się Matka Boska Sedesowska nawróci na prawdziwą wiarę katolicką, wycofa z internetu, zdejmie jeansy i zrzuci z siebie te absurdalne kable telefoniczne, albo ona, Matka Boska z Gładę Dupę, nie będzie dłużej popierała tego rodzaju kpin z prawdziwej wiary że doprowadzi to do rozłamu na łonie kościoła i to Matka Boska Sedesowska będzie za to ponosić całą odpowiedzialność. Tak, Królowa Unii Europejskiej wyniośle zignorowała tę wypowiedź i zajęła się moderacją komentarzy na swojej stronie. I wygrałaby tę PR-owską bitwę i kto wie, czy świat cały nie oddałby się w opiekę y, Matce Miłości z Sedesu, gdyby nie kolejny nieoczekiwany zrodakcji. Otóż zupełnie niespodziewanie odezwały się nagle klasyczne Matki Boskie, Fatimska, Częstochowska oraz Matka Boska z Lourdes. Y, a stało się to... Podczas Mszy Świętej z udziałem prezydenta Polski, którą transmitowała na żywo telewizja publiczna. Tu warto zauważyć, że polska telewizja publiczna, jako jedyna w Europie telewizja, prawdziwie ponadwyznaniowa, ma obowiązek transmitować nabożeństwa każdego kościoła bez żadnych uprzedzeń i różnic. Każdego, do którego należy katolicki prezydent. Tak więc podczas transmisji Matka Boska Częstochowska objawia się przed kamerami i powiedziała, że przemawia w imieniu trzech matek: Częstochowskiej, Fatimskiej i Zlurde. Następnie ostrzegła, że świat stoi na krawędzi katastrofy i zażądała kategorycznie, żeby każdy prawdziwy polski katolik kupił jutro z samego rana różaniec i zaczął się na nim modlić. Dodała, że zapas różańców jest już, jest już przygotowany, bo matka myśli o wszystkim i objawiła się już wcześniej producentom różańców z poleceniem, żeby wysłali odpowiednio duże zamówienie do Chin. Po tym zapewnieniu, że różańców starczy dla każdego, przystąpiła do spraw bieżących. Najpierw napomniała w imieniu trzech matek Matkę Boską z Gładę Dupę za postawę nadgorliwości i ulegnięcie duchowi zazdrości. Taka postawa nie przystoi przy Matce Zawsze Dziewicy, powiedziała. Ale z drugiej strony nie należy zapominać, że jest ona tylko człowiekiem, a mylić się jest rzeczą ludzką, nawet jeżeli się jest Matką Boską. Teologowie do dziś zadają sobie pytanie, czy ta ostatnia wypowiedź, że Matka Boska jest tylko człowiekiem, nie świadczy o nieautentyczności objawienia. Dotąd żadna Matka Boska nie odważyła się publicznie powiedzieć, że jest tylko człowiekiem. Mimo, że to wyznanie obraziło uczucia religijne niejednego katolika, trzeba przyznać, że oświadczeniem tym Matka Boska Częstochowska uspokoiła napiętą sytuację na froncie objawień i zjednała sobie przychylność wyznawców pomimo swojego daleko posuniętego konserwatyzmu i obsesji na punkcie Różańca. Jednak to nie wszystko, co przedstawicielka trzech matek miała do powiedzenia. Przypomniała bowiem wiernym, że wbrew pozorom, wszystkich pięć matek, których dotyczy spór, jest w rzeczywistości jedną i tą samą matką. I napomniała wiernych, żeby ten fakt zaakceptowali, a nie starali się go zrozumieć, albowiem używanie rozumu to pierwszy krok do zwiedzenia. Po tej wypowiedzi wielu wyznawców przestało definitywnie używać rozumu, co z miejsca dało wspaniałe owoce w postaci świętego spokoju wiernych i braku rozterek wewnętrznych wywołanych problemami natury logicznej. Na koniec Matka Boska Częstochowska powiedziała, że będzie się modlić do Matki Boskiej z Lourdes o to, żeby Matka Boska z Głady wraz z Matką Boską w Sedesowską stanęły razem w duchu miłości i zamiast się kłócić o pierdoły zaczęły wspólnie modlić się na różańcu do Matki Boskiej z Fatimy o pokój dla świata. Przypomniawszy na koniec, że sklepy z różańcami będą na zajdzie otwarte dopiero od 9 rano z powodu soboty, Matka Boska Częstochowska wykonała fantastyczne cztery cuda, pomachała do kamery telewizji trwam i rozpłynęła się w powietrzu. Wystąpienie trzech matek w polskiej telewizji publicznej przyniosło długo oczekiwany pokój. Odtąd Matki Boskie współistniały już zgodnie i w duchu miłości modliły się na różańcu do siebie nawzajem. Strefy wpływów zostały rozsądnie podzielone. Matka Boska sedesowska przejęła internet, Matka Boska z Dupę znalazła swoją niszę w kolorowych pismach dla kobiet, a pozostałe matki wróciły spokojnie do swoich zajęć. Intensywność objawień ustała nastąpił pokojowy powrót do objawieniowej normalności. Tak zakończył się najbardziej burzliwy okres w historii objawień maryjnych. Wielu maryologów twierdzi, że przez brak kooperacji zwykłą ludzką zazdrość zaprzepaszczona została wielka szansa, jaką przyniosła w darze światu Matka Boska Sedesowska. Psychologowie i socjologowie maryjni wciąż badają tajemnice relacji pomiędzy objawiającymi się Maryjami. Wpływ Matki Boskiej Sedesowskiej na naszą rzeczywistość jest ogromny. Przesłanie objawień dotarło do ponad miliarda ludzi na całym świecie. Sedesowa aplikacja różańcowa w Javie znajduje się w co drugim telefonie komórkowym na naszej planecie. To najsłynniejsze objawienie pozostaje do dziś Największą niewyjaśnioną do końca tajemnicą wszechświata Tajemnicą, która miała swój początek w Sedesie Dobra, starczy tych pierdół. Okej, okay, to było moje opowiadanie. <grywanie> to opowiadanie. <grywanie> to była historia objawień Matki Boskiej z CDS. A teraz chciałem ostrzeżenie powiedzieć, które muszę posłuchać wszyscy, którzy zaczynają słuchać ten podcast, bo ono powinno być na początku, ale mi się go już nie chce przekleić. Poza tym jest za późno, a jakbym chciał to zrobić tak jak trzeba, to bym musiał wszystko nagrywać od początku, bo nagrywam to oczywiście znów na żywo, bo nie mam na nic czasu znowu, bo jestem źle zorganizowany, bo... Boję, że jestem taki. No, yy, i to ostrzeżenie brzmi, żeby nie słuchali tego podcastu ludzie, którzy są wrażliwi na, wrażliwi na obrażanie uczuć religijnych. No, bo takie coś tu istnieje, nie? Uczucia religijne, nie wiem na czym to polega, uczucie religijne, religijne uczucie. Czu wyczuwam religijność, czuję religię, coś tam, nie wiem, jakieś dziwne trochę. Ale coś takiego istnieje, więc jako, że ja jestem bardzo przychylnie nastawiony do ludzi i ludzi bardzo lubię, to ja nie chcę, żeby oni się czuli obrażeni religijnie, żeby te ich uczucia dostały kontuzji jakiejś, albo się obraziły na nich, czy na mnie, nie wiem, bo to się obraża uczucia, nie człowieka się obraża, tylko jego uczucia się obraża, religijne. Na przykład, jak ja mam uczucie radości, to ktoś może przyjść i obrazić moje uczucie radości. I będzie obrażone moje uczucie radości, ja nie, to tylko moje uczucie. Więc może w sumie nie jest tak źle, bo ci ludzie będą spoko, wszystko w porządku z nimi będzie, to tylko ich uczucia obrażam, a nie ich samych. Fajnie, dobrze, no jak już to ustaliłem, to teraz przypominam, że... Nie, nie przypominam, informacje mam na koniec. Ludzie, jeżeli... Ha, tak, bo może ktoś zauważył, że jak się słucha masy krytycznej, i się szuka starych odcinków, to ich tam nie ma. No nie ma ich, bo musiałem je już wyrzucić z serwera, no bo ludzie, ja mam 100, ile ich było? 150 czy coś odcinków tego podcastu i jeszcze tyle samo odcinków innych podcastów. I to wszystko jest na jednym serwerze, za który ja, ludzie, płacę! Przepraszam bardzo, no jakiś sukinsyn zrobił komercyjną stronę, na której sprzedaje hosting, no co za ham! Zarabiać na tym chce, a powinien za darmo dawać. No ale nie daję za darmo i taki jest świat, że muszę za to płacić, a już nie mam miejsca i nie będę kupował większego serwera. Tylko wręcz przeciwnie, jak ktoś chce posłuchać starego odcinku w masy krytycznej, to musi kupić, nabyć drogą kupna płytę z archiwalnymi. Odcinkami masy krytycznej podcastu, ich tam jest od cholery chyba 160 czy coś. I jest bardzo ładna i jest w dodatku tania, więc będzie na płycie stare odcinki z, z ostatnich 4 lat, chyba masy krytycznej. Niektóre są, ale większość nie ma na serwerze. Sory, Sory, ale nie szkodzi, bo na płycie są lepsze i tań, i jakość jest lepsza, i wszystkie w jednym miejscu. No trzeba ściągać, wygodnie. No, więc jak chcecie, to na stronie www.masakrytyczna.com se znajdziecie, a to był odcinek Masy Krytycznej, taki dziwny, opowiadaniowy. A ja byłem Martin Lechowicz i mówiłem te rzeczy, żeby obrazić czyjeś tam, poobrażać trochę uczuć religijnych, bo tak się nudno zrobiło trochę, nie? To, żeby nie było nudno. dobra, no następny odcinek już będzie normalny, bez jakichś opowiadań, mam nadzieję. To tyle. Aha, źle mówię. Jeszcze musi być przecież kawał na koniec, bo nie zdążyłem. To okej, okay, to jak będzie kawał, kawał, to będzie kawał. Dobra, to idziemy. Szybki, krótki kawał, zapomniałem go przygotować kawał. Potykają się dwie księża. Jeden mówi do drugiego, a widzę, że ma ksiądz nowe buty zamszowe, na to drugi odpowiada z oburzeniem. Nie, za swoje.